Mam na imię Bogdan, jestem mężem Alicji, która też opowiadała w radio o problemie naszym, naszym życiu, jak to wszystko się zaczęło psuć w naszym życiu i, i w ogóle no po prostu na początku no, jak myśmy się pobrali, no, to tak jak każde młode małżeństwo. Najpierw było myślenie o Dziecko, a później w budowie własnego domu czy tam coś, nie, no bo to tak zawsze jest. No i dziecko mieliśmy, no ale zmarło. No Alicja to strasznie przeżyła, po prostu, a ja, ja zdusiłem to w sobie, nikomu nic nie mówiąc. Tylko chodziłem z tym problemem i nie, nie, no, nie opowiadając nikomu o tym, co się dzieje, nie. Później za niej jakiś czas zmarł mój ojciec. Też wszyscy byli załamani, a Bogdan musiał nad tym wszystkim panować. Za dwa, trzy miesiące zmarteściu. I też wszyscy płakali, chodzili, a ja musiałem wszystkie sprawy załatwić, wszystko po prostu dograć, żeby to miało ręce i nogi. No i w Polsce pracowałem no, praktycznie na zmiany, to też mnie na nocach nie było. A powiedz jeszcze coś o twojej rodzinie. No to rodzina. Tato nie żyje, mama też już nie żyje. Mam dwóch braci, którzy są w Polsce, młodszych, bo jesteśmy ja jestem starszy w rodzinie i siostra, która jest tutaj z Chicago. Po prostu mieszka z mężem i z drugiem dzieci. Czy na początku waszego małżeństwa czułeś, wiedziałeś, że Alicja cię kocha i ty ją też kochasz. Tak, tak. Ja cały czas ją kocham. To nie jest to, że coś się zmieniło w mojej miłości do niej. Po prostu nie wyobrażam sobie życia bez niej. To by było, nie wiem, co dla mnie. Ten okres później, jak to dziecko zmarło, no nie, no to Alicja była załamana bardzo. No znów też musiałem ją pocieszać i, i robić wszystko, żeby Mogła zapomnieć o tym, co się stało. Tu nie było, ona praktycznie wpadała tak, jakby w depresję. A tu trzeba było być mocnymi. No i później zaczęliśmy budować wspólnie dom. To też mieszkaliśmy u teściów. Jakieś 13 kilometrów od budowy domu. To też trzeba było jechać. Ja jechałem na plac budowy, a Alicja jechała po majstrów. Przywoziła ich. Ja zostawałem tam pracować, a ona jechała do pracy, nie? No tam teściowa nam trochę pomagała, bo tam jakiś obiad gotowała czy coś. Ten dom żeśmy wybudowali, no mieszkaliśmy tam 5 lat. No i siostra załatwiła mi zaproszenie jakieś 7 lat temu tutaj do Stanów. No przyleciałem, pierwszy rok mieszkałem u siostry. No to było wszystko okej, okay, bo siostra już miała córkę, no to z tym małym dzieckiem po pracy zawsze to na spacer, to, to zabawy jakieś. No i jakieś się przeprowadzili tutaj już bardziej bliżej Chicago do centrum, to Alicja tu już opowiadała, że po prostu ona chcący, żeby miała jakiś pobyt stały, no to poszła do szkoły i żeby miała wizę studencką. No to wtedy jak poszła do szkoły, no to dostała też socjalsekuritę, bo ja nie mam. No i zaczęło się po prostu najpierw z takim jednym sąsiadem, który... Alicja szła do szkoły, a on przychodził z pracy i to zawsze jakieś piwo przyniósł, to coś tam, coś tam, nie? Ja tam nie lubiałem wychodzić z domu, ani po jakichś pubach chodzić, czy w lokalach to mnie nie interesowało. No a później, jak już on, on wjechał do Polski, Alicja dalej chodziła do szkoły, ja zostawałem sam od godziny. No jechałem rano o szóstej do pracy, przyjeżdżałem na to do szóstej po dwunastu godzinach praktycznie o obecności w domu, zjadłem jakiś obiad, no a ta już była w szkole. No to telewizor i żeby się nie nudzić, no to zawsze jakiegoś drinka. Najpierw to był drink, nie jeden... I dość. No ale później się to zaczęło pogłębiać. No i zaczął się robić problem z tym. Ja wiedziałem o tym, że to nie, nie, nie prowadzi do niczego dobrego, bo po prostu na temat alkoholizmu to, to już trochę słyszałem. No ale nie myślałem sobie, że to tak aż tak może zajść za daleko. No, każdy, kto ma, ma problem z tą chorobą, bo to z tych szkoleń wszystkiego, co miałem i z przeczytanych książek na temat tej choroby, to naprawdę no, nie jest wesoło, bo to jest choroba nieuleczalna praktycznie. Można ją zaleczyć, ale nie wyleczyć. Bo jak to zawsze uczyli nas na mityngach i, i na programie, to nie zabija zabijacie ostatni wagon, tylko lokomotywa. I tak samo jest z alkoholem. Nie zabijacie pierwszy, nie, ostatni kieliszek, tylko pierwszy. Bo teraz sam po sobie wiem, czy nieraz jak wypiję tego jednego, to wraca ta chęć napicia się. Staram się w ogóle unikać alkoholu. teraz Towarzystwa, które piję, też nie, no, na żadne jakieś tam imprezy, gdzie tam jest dużo Alkohol. Alkoholu, tu też staram się nie chodzić. No, bo wiem, że to jest taki jakby wyzwalacz do człowieka chorego na alkohol. No i później to Alicja zaczęła zauważać mój problem. Chcieliśmy na ten temat trochę rozmawiać, no ale dalej chodziła do szkoły. No, a ja znowu zostawałem sam w domu. No i tam niedaleko mam. Likenstor, pracowałem, pieniążki miałem, to zawsze sobie tam coś albo piwo, a na sobotę niedzielę, no to już kupowałem sobie tam jakąś whisky czy coś, i zawsze jakieś drinki, dwa, trzy. No ale widziałem, że to już przedtem był jeden, nie? A teraz zwiększyło się to do dwóch, trzech. To już jest objaw taki, że. No i. Ja, ja, ja rozumiem Alicję, że po prostu zrobiła to, co zrobiła, po prostu nie wpuściła mnie do domu, zamknęła drzwi i po prostu no, też zrozumiałem dużo, że jak tę noc przespałem na jardzie, ona tam opowiadała to już, to nie będę się powtarzał, ale zrozumiałem pewne rzeczy, że trzeba coś z tym zrobić, nie? No Tak. I każdemu radzę, żeby kto ma jakiś problem z alkoholem, żeby podjął szybką decyzję i albo się wziął za leczenie, albo zaczął chodzić na mityngi, a a, bo to naprawdę pomaga. Ja byłem na leczeniu zamkniętym przez 28 dni w High Market i wiem, że przez te 28 dni nie, nie napiłem się ani kropli alkoholu i że można bez tego alkoholu żyć. Bo tak poza tym to nie mamy żadnych jakichś problemów typu, żebyśmy się kłócili. Ja w ogóle się nie lubię kłócić. Ta to czasem mi wygarnęła parę razy, ale no, to dobrze, ja tam przemilczałem to. i, Bo nie, nie, jestem, nie, nie jestem skłonny do kłótni. Żeby tam, czy tam do jakichś rękoczynów, czy cokolwiek, to nie, nie. No i po tym leczeniu no wiem, wiem że po prostu... Jak cały miesiąc wytrzymałem, to czemu nie mogę dłużej wytrzymać? No i teraz staram się to podtrzymywać, ale to, no, to jest tak ciężko, że... No teraz święta były wielkanocne, no cały dom gości, wszyscy sobie robili drinki czy tam coś, no ja wychodziłem na jardę, no... Po prostu nie chciałem się narażać na tą pokusę, jak to się mówi, nie no to szedłem z dziećmi grać w piłkę to to, to tamto żeby, żeby po prostu no Alicja w domu nie mam alkoholu żadnego nie. po prostu wszystko zostało zlikwidowane także tu nie mam ale czasem jeszcze przychodzi mi taka chęć pokusa napicia się po prostu, no ja jestem Uf, bardzo, bardzo smutny z tego powodu, że dałem się w tą chorobę wciągnąć. Po prostu i ten. Bardzo mi jest z tym źle. Nie wiem, nie wiem co tu komu radzić, jak ma ktoś taki problem z alkoholem czy z hazardem, to naprawdę trzeba podjąć jakieś leczenie, kroki, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Rozpad rodziny utrata tam żony, dzieci i tyle. Żona, żona Alicja powiedziała, że w tym momencie tam, kiedy była w pokoju, w mieszkaniu u siebie, nigdy ciebie nie wpuściła, to mówiła czułam Czułam, że zrobiłam dobrze i czułam jakby głos, który mi mówił świadomość, Alicja, dobrze zrobiłaś, Alicja, dobrze zrobiłaś. Ty, będąc z drugiej strony drzwi, na zewnątrz, nie mogąc wejść do domu, jakie uczucia były wtedy i w tobie, jakie się rodziły i, i jak ty wtedy sądziłeś i jak ty teraz uważasz, czy ona dobrze zrobiła, czy nie? Znaczy, to na to pierwsze pytanie, to... Najpierw to byłem wściekły na nią, żeby mnie nie wpuszcza do domu, nie? Po prostu. Później sam na, sam na siebie. Taka, takie różne myśli mi przychodziły. Nawet myślę, nie. Jadę do Polski, wracam do Polski, mówię, mam dom, jakoś sam jeszcze poradzę. A z drugiej strony myślę, no kurde, no. Przecież mam żonę, nie? Zostawię ją tu samą kocham i... i byłem sam na siebie, strasznie zły. Po prostu aż się gotowało we mnie. Wtedy, jakby mi ktoś poszedł pod rękę, to nie ręczę za siebie. I zaczął jakieś kazania prawić, czy cokolwiek, bo samo to już przecież, że doprowadziłem się do czegoś takiego, że mnie żona do domu nie wpuszcza, to już było straszne. Myślę, że dobrze zrobiła, bo to mnie nauczyło czegoś po prostu. Znaczy bardzo dużo mnie nauczyło. Wiedząc, mając perspektywę, jak Alicja powiedziała wcześniej, mieszkania na ulicy, czy tam gdzieś pod mostem. Bo znam chłopaków, ludzi, którzy tak skończyli, nie? Po prostu, że jednym się udało, a drugim nie. Wyjść z tego, znaczy wyjść, no, zaleczyć tą chorobę, bo to Wyjść z tego, to za bardzo nie ma jak. Ale zaleczyć można. Po prostu nie trzeba pić. No. Znam ludzi, którzy nie piją, byli przez, pili przez 20 lat, a teraz nie piją po 20 lat. No. To wszystko, rozmowa na mityngach, na programie z takimi samymi osobami jak ja, bardzo dużo daję. Także naprawdę. Polecam, jeżeli ktoś ma problem Czy Alkohol, czy narkomani Czy tam hazardziści To naprawdę jakieś leczenie Chcę zastosować i, i rozmawiać Z ludźmi na ten temat, nie zamykać się Bo jeżeli się będziemy zamykać To nigdy Do niczego dobrego to nie doprowadzi No a tu jeszcze jak wcześniej Alicja też wspominała Że miałem tego nowotwora złośliwego To też dało mi po prostu taki powód do zalewania tego robaka. Bo no ludzie, to, jedni się załamują i nie chcą w ogóle już żyć czy walczyć o to życie. Inni uciekają alkohol, a jeszcze inni, no to popełniają jak to moją samobójstwo, żeby już się nie męczyć z tym. No ja wybrałem tą drugą rzecz, może nie, wtedy jeszcze nie, wtedy nie. Ale to wszystko było we mnie. Siedziało, siedziało. I tu nieraz, jak siedziałem w domu, jak ona była w szkole, tak, takie myśli poprzychodziły. A jak wypiłem jednego czy dwa drinki, to wszystko się jakoś rozluźniało, rozwiowało. No i, I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest po prostu niedobra rzecz, że lepiej z kimś pogadać, czy nawet z Alicją porwałem na ten temat, a nie... No, a jak już był tam, co wypijałem tam te dwa czy trzy, trzy drinki, no to trzeba było sobie gdzieś, bo wiem, że Alicja już jest, wie, że mam problem. No to zawsze, jak wzięła alkohol, no to zawsze mi go zabrała, nie? No to trzeba było jakoś kombinować, chować gdzieś tam, coś, żeby mieć po prostu. Czasem to było coś takiego, teraz to dopiero zrozumiałem, nie? Że po prostu nie musząc spić, a wiedząc, że go mam, to już było tak lepiej. Człowiek się czuł, że wiem, że mam, w każdej chwili mogę sięgnąć po niego. No A teraz zrozumiałem, że to nie było dobre myślenie, bo po prostu teraz jestem, nie ma go, nie mam możliwości, bo no, tak jak mówię, malicja mi zabierała. Pracuję razem z nią teraz, bo na kontraktorce no, robię trochę, ale, ale większość to serwis, klinik. no Alicja bierze kasę. To też jest jakiś powód, żeby nie mam na ten alkohol. nie? Raz tam coś się kombinowało, ale teraz no, jeszcze nie doszłem do takiego stanu, stopnia, żebym z domu wynosił i sprzedawał. To nie. Ale wiem, że nieraz to, jak ktoś zarobiłem, to zawsze zostawiłem dla siebie, żeby mieć na ten alkohol. Czy dzisiaj masz teraz do kogoś pretensje, czy do kolegi, który, z którym zaczynałeś pić, czy może, czy może do Pana Boga, że ci zabrał oj, rodzinę, ojca, czy szwagra? Znaczy, pretensje to do Pana Boga na pewno nie mam, bo On mi pomaga. nie, To jest ta siła wyższa dla mnie, która mi pomaga w tym, no nie piciu, bo bez tego to bym pewnie nie dał rady. Do kolegi, tak, do kolegi to... Bo On zawsze przychodził do mnie. Ja nie wychodziłem nigdzie. A on jak przyszedł z tym alkoholem, no to żeśmy posiedzieli dwie, trzy godzinki w domu, bo On mieszkał nade mną, Także wypijaliśmy to i Ja szedłem, brałem shower, a on Szedł do domu, nie? jeden spać, żeby Alicja nie widziała, że Było coś, nie? Witelkę się do kosza wyrzucało i, i Koniec No i to, i do, o to mogę mieć do niego pretensję Między innymi On się też przyczynił Do tego, że powstał ten Problem mój z tą chorobą Po prostu Bo może ja by nie przychodził nie było tego kuszenia takiego, nie? Czy nie przyniósł tego alkoholu, to może by po prostu nie było takiego problemu, nie? A tak to, no co, nie napijesz się? Sąsiadem. No i dobra, siadaj, no bo on nawet nie miał telewizji polskiej, a ja zaraz założyłem polską telewizję, no to programy żeśmy oglądali i, i po, po drinku. I tak to się właśnie zaczęło niedobrze dziać. To jest jakieś trzy lata, to jeszcze, to jak się śmieją na mityngach. I ty, że jesteś z tym młodym starzem, który ma problem z, z alkoholem. No, jak niektórzy goście opowiadają, po 20 lat pili, potracili wszystko. Już był ten moment taki, że jak policja mnie wpuściła do domu, to już taki moment Zaczął mi przychodzić do głowy, świtać że ja też to mogę skończyć po prostu. I trzeba się odbić od tego dna, bo po prostu jak się tego nie zrobi, to ciężka sprawa. Komu jesteś dzisiaj wdzięczny? Czy jest ktoś, kto, kto pomógł Ci? Tak, pierwsza, pierwsza rzecz to jest Pan Bóg i modlitwa o pogodę ducha do Niego. A druga rzecz to Alicja. Jeżeli by nie ona, to pewnie marnie bym skończył. No są jeszcze tam ludzie, którzy terapeuci na programach też pomagają, no, ale to już nie tak w sensie takim, że codziennie ktoś jest przy mnie i codziennie tą modlitwę odmawiam o pogodę ducha. Zacząłem robić taki program 12 kroków dla uzależnionych, po prostu, no to jest ciężka sprawa. Tylko przerobiłem dwa, a to już jest chyba z pięć miesięcy, ale to jest ciężko przerobić te kroki. Tylko, że wszyscy mówią, że z tych, co na mitnikach są, że jak zrobisz te kroki, to będzie dobrze. I dużo, dużo czytam na temat choroby alkoholowej. Bardzo dużo. I teraz... Chciałem to wszystko jakoś naprawić. Alicja mówi, że czuła się oszukiwana przez Ciebie. Tak, ja ją oszukiwałem. Pijąc alkohol, a mówiąc, że nie byłem wypity. By bo największe moje oszustwo względem niej. Bo zawsze tam jakoś kombinowałem, żeby się po prostu czasem mnie kapnęła, czy nie dowiedziała, że jestem pod wpływem. No i to jest właśnie oszustwo moje. Nie, bo tak to, to nie, nie, w inny sposób nie, nie oszukiwałem. Tylko to, że jak miałem schowany alkohol albo coś, no to jest już, w moim zdaniem oszustwo. Ona mówi tak, no dobra piłeś dzisiaj, nie? A ja mówię, nie, nie, gdzie skąd? Co ty chora jesteś, czy co? No i tak to było. Wreszcie nie wytrzymała i zamknęła mi drzwi z drugiej strony. I dzisiaj jesteś za to jej wdzięczny. Tak, jestem jej wdzięczny za to. Tak, jestem bardzo wdzięczny Alicji za, za to, że tak postąpiła po prostu, bo powiedziała, że nie za bardzo bym sobie sam radę dał, że tak jak wcześniej mówiłem, że ta noc, którą spędziłem na tej jardzie, na tym krzesełku i że byłem wściekły sam, najpierw na nią, później sam na siebie ale zrozumiałem po prostu, że ona chce dobrze dla mnie. Że może to jest sposób na to, żebym się opamiętał, czy tam przestał nadużywać tego alkoholu. Bo jedynym problemem w naszym życiu to tylko jest moje nadużywanie alkoholu. A tak to wszystko inne to jest bardzo pozytywnie. Jak jestem czy na dzisiejszy dzień by i, i nie, nie piję, to <śmiech> całkiem inaczej życie wygląda. Co byś chciał powiedzieć teraz, dzisiaj, w tej chwili, tak na głos Alicji, żeby usłyszała? Że ją przepraszam. Za to, że ją oszukiwałem, że kłamałem czasem. Chciałem ją przeprosić, żeby i wszystko tak powoli, żeby wróciło w naszym życiu do etapu, jakiśmy się poznali i, i później pierwszych lat naszego małżeństwa. To by było chyba najwspanialsze. Co byś chciał powiedzieć żonom mężów, które są w podobnej sytuacji, jak twoja Alicja była, zanim to zrobiła? Prawie Żeby żony nie bały się podjąć konkretnych kroku. Nawet jeżeli to będzie wymagało wyrzucenia tego kogoś z domu, czy, czy oddać go na leczenie, czy coś. Wtedy, co mnie Alicja nie wpuściła do domu, później zadzwoniłem do niej, mówię, bo ona mi wcześniej mówiła o takim programie, tym zamkniętym, ja mówię, czy mnie zawieziesz? Ona mówi, tak, zawiodę cię. No i w ten sam dzień pojechaliśmy, no i zostałem tam na 28 dni. Podejrzewam, że to było jedno z, też z lepszych rozwiązań. I żony tych ludzi, którzy mają problem z uzależnieniem, nie powinny się bać, podjąć radykalnych kroków. Bo to może uratować komuś życie i ich życie, ich rodzin, dzieciom. Bo to dzieci najwięcej na tym cierpią, Po prostu jeżeli widzą ojca pijanego, czy kucącego się z żoną, no to, to nic dobrego. I później one to samo, można powiedzieć, robią w dorosłym życiu. Ale dzieci, jak DDA, dorosłe dzieci alkoholików po prostu to samo robią. Bo, jak nie pije, to idzie w narkotyki, jak nie idzie w narkotyki, to idzie w hazard. No, a to już jest hazard, z tego, co ja się na programie dowiedziałem, to jest chyba najgorsze uzależnienie. Bo, już na hazard to już wszystko się wynosi i sprzedaje. nie, no bo, Albo narkotyki też niech tam ludzie opowiadali, że po prostu jak kupują, to nie wiadomo, co kupujesz. Jakie tam krótki, jeden mówił, że krótka na szczury była. Zmieszana z jakimś tam narkotykiem. Alkohol też jest, można powiedzieć, niezdrowy, ale tu przynajmniej kupuje się go w sklepie, jest zalakowany, za i wiadomo co się wypija, a tam nikt nic nie wie. Ale to, to też jest niedobre. To jest bardzo niedobre uzależnienie. Wierzysz w siebie, że dasz rady? Y tak Wierzę, wierzę i żyję Nie żyję yy, Po prostu tym, żebym Planował coś Na miesiąc Czy na pół roku To jest plan Na jeden dzień, na 24 godziny Przeżyję te 24 godziny Nie pijąc alkoholu To już będę miał jeden dzień I później następny I następny I na, składa się to na miesiąc dwa, pół roku, to tak robi, no. I oczywiście planujesz wspólne życie, jak powiedziałeś, tak. powrót do tego czasu, jak na początku małżeństwa było, czy no z Alicją, prawda? Tak, tak, z Alicją. To życie, po prostu, nie wyobrażam sobie życia bez niej. To jest dla mnie koszmar. A ja wiem, że czasem dawałem jej popalić, ale, ale nie wyobrażam sobie życia bez niej. I chciałbym dożyć sędziwego wieku razem z nią. Może jeszcze, nie wiem, rozglądamy się, może by je dziecko adoptował. Bo ja wiem, że to dziecko by bardziej jeszcze może spoiło nasz związek i może by mnie jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żebym nie wziął tego kieliszka. Pierwszego oczywiście, bo później to już leci.